Cześć, jak się macie, co dobrego słychać? W Warszawie, jak to się mówi, wiosna pełną gębą, robi się zielono, robi się naprawdę cieplej. Dni już są o wiele dłuższe, tym bardziej, że mamy teraz czas letni. Zatem naprawdę jest fajnie, czuję dużo energii, może to dlatego, że dużo energii dostaję właśnie od was. Cieszę się, że piszecie do mnie o swoich sukcesach Czasami przysyłacie mi swoje nagrania to, to bardzo piękne i czerpię z tego dużo energii Jak sobie posłucham nagrania albo przeczytam jakiś pozytywny komentarz To od razu mam chęć do dalszej pracy Ja wiem, że nauka polskiego trwa długo Właściwie to nie ma końca Dziś opowiem wam o języku, którego możecie nauczyć się bardzo szybko Przynajmniej tak to wygląda w teorii, tak mówią ludzie Nie wiem czy naprawdę tak jest, bo sam jeszcze nie próbowałem Oczywiście zanim zacznę opowiadać główną historię, zanim zacznę mówić na ten główny temat nie ma co ukrywać, przecież czytaliście już tytuł podcastu i wiecie, że będę mówił o Esperanto. Ale zanim to zrobię, tak jak to mamy w zwyczaju, posłuchajmy najpierw jednego nagrania, które przysłała, które przysłała do mnie Ania z Niemiec. Jeśli ktoś słucha pierwszy raz, to wyjaśniam, że słuchacze podcastu przysyłają swoje nagrania i potem słuchamy ich razem. Dziś właśnie przyszła pora na, na nagranie od Ani. Mm, I jeszcze na koniec podcastu posłuchamy nagrania od Dmitra. Zacznijmy od Ani. Posłuch, posłuchajmy, co powiedziała. Cześć Piotrze. Już od roku słucham twoje podcasty. Prawie codziennie. W pociągu i na drodze do biura i na powrót podczas sprzątania domu albo pracy w ogrodzie. Jestem Ania i mieszkam na wschodzie Niemiec między Berlinem i Dreznem, niedaleko granicy do Polski. Właściwie ja tylko chciałam dobrze wymówić polskie imiona, na przykład Grzegorz, Przemysław, Małgorzata i przede wszystkim z Zdzisław. To był początek. Początek mojej miłości do języka polskiego. I Polska jest tak blisko. Dlaczego tu nie był lekcji polskiego, gdy byłam uczennicą? Niestety nie wiem. Mam teraz 40 lat i uczywam się w szkole, rosyjskiego, angielskiego i łacińskiego, ale nie miałam możliwości uczyć się polskiego. Na szczęście dziś jest możliwość, przynajmniej w kilkach szkołach w Niemiec, w Niemczech. A tu, w moim mieście, w mojej starej szkole będę oferować kurs na tydzień jako projekt Polski dla początkujących. To będzie ciekawe. Dziękuję Piotrze za twoje interesujące podcasty i twój program 5 historiek po polsku. To jest moja pomoc. Dzięki twoim podcastom Umiem rozumieć im wymówić polski coraz lepiej. I dzięki twoim różnorodnym tematom teraz nam więcej niż rok temu uczywam się o metodach nauki języka obcego, o ważnych wydarzeniach w świecie, o historii polskiej i o ważnych osobach, w tym historii. To naprawdę lubię. W końcu mam pytanie. Kim jest twórca Esperanto? Ten język. Czy on jest Polakiem? Pozdrawiam ci bardzo serdecznie. Papa. Pa. Świetne nagranie, wielkie dzięki Aniu. Doskonale wymawiasz trudne polskie imiona. Brawo! Ciekawy początek, ale od czegoś trzeba zacząć, zawsze jest ten pierwszy krok. Doskonale mówisz po polsku, naprawdę super. Ania, wspomniałaś o kursie 365 historyjek. Dla innych, jeśli nie wiecie co to jest, to tylko króciutko powiem. To jest kurs dla średnio zaawansowanych. Na każdy dzień w roku jest jedna historyjka, mniej więcej 15 minut. Oczywiście macie plik audio i plik tekstowy, tak jak zawsze w moich kursach. Taką metodę Wam polecam. Słuchanie i czytanie według mnie to jest najciekawsza i co najważniejsze najskuteczniejsza metoda. Jeśli do tego poczytacie troszeczkę o gramatyce, to nie zaszkodzi. Ale tylko jeśli lubicie to robić, jeśli was to interesuje, jeśli nienawidzicie gramatyki, to możecie to zupełnie pominąć. Myślę, że bez gramatyki można też nauczyć się języka. Świetnie. Ale Ania... Zadała na koniec pytanie I to pytanie było dla mnie inspiracją Do dzisiejszego podcastu Dzięki Aniu za nagranie I dzięki za bardzo ciekawe pytanie Ania zapytała, czy Ludwik Zamenhof był Polakiem To jest ciekawe pytanie Bo kto tak naprawdę jest Polakiem? Ten, kto urodził się w Polsce Ktoś, kogo rodzice są Polakami? Ludwik Zamenhof urodził się w Białymstoku. I to było w czasie, gdy ta ziemia była pod rosyjskim zaborem. Zatem faktycznie urodził się w Imperium Rosji. To było w 1850 roku, Czyli w połowie XIX wieku Teraz miasto Białystok leży w Polsce Bardzo blisko granicy z Białorusią Rodzice Ludwika Zamenhofa byli Żydami I w jego domu mówiło się w języku jidysz Ale w tym czasie w Białym Stoku oprócz Żydów Mieszkało także dużo Polaków, Rosjan, Rusinów, Niemców. I Ludwik Zamenhof mówił czterema językami: mówił Widisz, po polsku, po rosyjsku i po niemiecku. Przy okazji chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś. Eee, zupełnie nie wiem, dlaczego mówimy, że ktoś mówi Widisz, ale równocześnie. Mówimy, że mówi po polsku, po rosyjsku i tak dalej Dlaczego w jidysz, a nie po jidysz? Może dlatego, że idisz to dialekt języka hebrajskiego? Hmm, pewnie tak Bo mówimy, że ktoś mówi po hebrajsku Ale mówimy, że ktoś mówi w dialekcie idisz. W Dialekcie widzisz, Tak samo jak w dialekcie śląskim hmm, To ciekawe Okej, okay, ale to nie jest takie ważne Wracajmy do Ludwika Zamenhofa Czy zatem był Polakiem? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie <śmiech> Trudno e, powiedzieć Był Żydem Urodził się w miejscu, gdzie kiedyś była Polska, ale w momencie, gdy urodził się, było to Imperium Rosyjskie Zatem Ludwik Zamenhof mówił w czterech językach Mieszkał w mieście wielokulturowym I to go chyba frustrowało, bo gdy miał 10 lat, napisał nawet książkę Wieża Babel Czyli tragedia białostocka w pięciu aktach Taki długi tytuł To była sztuka teatralna Tragedia białostocka Już będąc dzieckiem Ludwik Zamenhof uważał, że Niemożliwość porozumiewania się Prowadzi do tragedii Prowadzi do problemów I pewnie dlatego Później chciał wymyślić Coś, co pomoże ludziom porozumiewać się. Był jeszcze nastolatkiem, gdy zaczął myśleć o nowym języku. Wpadł na pomysł, żeby wymyślić nowy język, po to, żeby ludzie mogli się łatwiej porozumiewać. Nie wiem, czy ktoś przed nim już tego próbował, czy ktoś próbował wymyślić już sztuczny język wcześniej. Nie wiem, jeśli wiecie, to napiszcie proszę w komentarzach. Oprócz języków Zamenhof interesował się medycyną i studiował medycynę w Moskwie, a potem w Warszawie i w końcu wyjechał do Wiednia. Tam miał gabinet okulistyczny, był okulistą, czyli lekarzem zajmującym się wzrokiem i chorobami oczu. Kiedy Zamenhof wyjeżdżał na studia do Moskwy, jego ojciec zabronił mu zabrać ze sobą zeszyty, w, którym, w których miał wszystkie notatki dotyczące nowego języka. Powiedział, że to jest niebezpieczne. Rosjanie mogliby pomyśleć, że mm, może to jest jakiś szyfr, że... Zamenhof jest szpiegiem Na przykład może planuje Zamach na cara Rosji Nigdy nic nie wiadomo Lepiej tych zeszytów Nie zabierać ze sobą I kiedy Zamenhof wrócił z Moskwy Chciał obejrzeć swój zeszyt Chciał znaleźć swój zeszyt Obejrzeć notatki Okazało się, że ojciec wszystko spalił Wyobrażacie sobie, jaki wściekły musiał być Zamenhof. Ale w rezultacie później podziękował swojemu ojcu, bo rozpoczął pracę od początku i tym razem mm, zrobił wszystko o wiele lepiej. O wiele lepiej zaprojektował nowy język. Czasami tak jest. Czasami, kiedy ja piszę coś na komputerze i... Wyłączą prąd i wszystko mi zniknie Później muszę napisać to jeszcze raz I wychodzi o wiele lepiej Za drugim razem wychodzi o wiele lepiej I tak samo było z Ludwikiem Zamenhofem Pracował dwa lata I po rosyjsku napisał książkę Język międzynarodowy Przedmowa i podręcznik kompletny Taki był Tytuł tej książki napisał po rosyjsku, ponieważ wyobrażacie sobie, że żyjąc w imperium Rosji łatwiej jest wydać, wydać książkę po rosyjsku niż w innym języku, szczególnie w tamtych czasach. To był rok 1887, kiedy ukazała się ta książka i ten rok uważamy za początek Esperanto. Zamenhof ukrył się pod pseudonimem Doktoro Esperanto Czyli doktor mający nadzieję Właśnie od tego pseudonimu Później wzięła się nazwa języka Esperanto Wkrótce po wydaniu rosyjskim Ukazały się wydania po polsku Francusku, niemiecku i po angielsku i książka dosyć szybko stała się bardzo popularna. Dwa miesiące po jej wydaniu do domu Ludwika Zamenchowa przyszedł Antoni Grabowski i zapytał... Teraz uwaga, będę mówił w Esperanto. Nie wiem, czy będę dobrze wymawiał. te lojas la doctoro Esperanto czyli czy tu mieszka doktor Esperanto. Myślę, że to mogła być pierwsza rozbowa w języku Esperanto. Antoni Grabowski był tak wielkim miłośnikiem Esperanto, że przetłumaczył poemat Adama Mickiewicza pod tytułem Pan Tadeusz. Wyobrażam sobie, że to musiało być mnóstwo pracy, bo po pierwsze to jest wiersz, a po drugie bardzo długi wiersz. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś tę książkę. Pan Tadeusz, naprawdę gruba. Później jeszcze Grabowski przetłumaczył bardzo wiele książek z polskiego na Esperanto. W tym czasie wielu ludzi zafascynowało się nowym językiem. Ludzie podkreślali, że jest on bardzo łatwy, bardzo logiczny i szybko można się go nauczyć. Podobno, podobno wystarcza 50 godzin, żeby nauczyć się języka esperanto. Niesamowicie szybko. Ten język ma 28 liter i tyle samo dźwięków. Każda litera odpowiada jednemu Dźwiękowi Akcent wyrazowy jest stały Zawsze jest na przedostatniej sylabie hmm, Zupełnie tak samo jak w języku polskim hmm, Ciekawa zbieżność Słownictwo pochodzi z różnych języków Ale większość z języków germańskich i romańskich Słowa nie odmieniają się przez przypadki Nie ma problemów z końcówkami takie jak w języku polskim Na przykład Nie ma przypadków Nie ma nic nieregularnego Wszystko jest regularne Zatem jeśli poznasz jakąś regułę To nigdy, przenigdy nie ma od niej wyjątków Bardzo dobre, prawda? Ale wracajmy jeszcze na chwilę do historii języka Esperanto po wydaniu książki Zamenhof dostał bardzo dużo pochlebnych e, recenzji. Pochlebnych to znaczy pozytywnych, bardzo dobrych. Ale dostawał również sugestie pewnych zmian. Zamenhof zapisywał wszystko i e, wprowadzał pewne zmiany do, języku, do języka. Te zmiany publikował w gazecie La Esperantisto. Która była wydawana w Norymberdze Odbywały się głosowania Czy wprowadzać reformy Ale z tego co wiem Większość ludzi była przeciwna zmianom Podobno Najwięcej czytelników Tej gazety było w Rosji No i Niestety po tłumaczeniu Tekstu Lwa to Gazeta została Zamknięta to znaczy zakazano jej sprzedaży w Rosji Wyobrażał sobie, że to na pewno był wielki cios, wielki problem Na szczęście zaczęto wydawać inną gazetę pod tytułem Lingvo Internacia Wydawano ją na Węgrzech i we Francji Dopiero wybuch I wojny światowej przerwał wydawanie tej gazety to było bardzo ciekawe, jak szybko język Esperanto zaczął być wykorzystywany do współpracy zawodowej. Najpierw używano języka jedynie w piśmie, tylko pisano do siebie. Ludzie z różnych krajów pisali do siebie listy, robili wspólnie projekty, ale w 1905 roku odbył się pierwszy... Światowy Kongres Esperanto, to było we Francji i na tym zjeździe, na tym kongresie okazało się, że ludzie doskonale komunikowali się również w mowie. Po prostu rozbawiali ze sobą w Esperanto. Na tym kongresie uchwalono oficjalny zbiór zasad yy, Języka, zbiór zasad, których nie wolno zmieniać. Czy tak jest do dziś, czy nadal nie zmieniono żadnej zasady, tego nie wiem. Może ktoś z Was wie lepiej. W każdym razie później jeszcze było wiele kongresów, podczas na przykład podczas ósmego kongresu w 1912 roku, który odbył się w Krakowie. Ludwik Zamenhof zrzekł się swojej oficjalnej roli w ruchu esperanckim. Na dziesiąty kongres zapisało się kilka tysięcy osób, ale wybuchła niestety wojna. Po pierwszej wojnie światowej wszyscy mieli już dość wojny, dość walki i... Chcieli jedności, chcieli, żeby ludzie łączyli się i język esperanto znowu stał się popularny. Znowu wszyscy chcieli pokoju i harmonii. Ludwik Zamenhoff był osiem razy nominowany do pokojowej nagrody Nobla. Niestety na nominacjach się kończyło. W 1917 roku w Warszawie zmarł twórca. Esperanto Istnieje nagranie Ludwika Zamenhofa, czytającego wstęp swojej książki o Esperanto Posłuchajmy co powiedział Nie wiem, czy zrozumiemy Spróbujmy La Ludwik Zamenhof wymyślił język, język międzynarodowy Można powiedzieć, że był językoznawcą, ale przede wszystkim był wielkim humanistą Podczas jednego z kongresów powiedział Nie spotyka się Anglik z Francuzem, Polak z Rosjaninem tylko człowiek z człowiekiem Zamenhof chciał, żeby Esperanto Było językiem pokoju i przyjaźni Chciał, żeby to było narzędzie Które pomoże ludziom żyć w przyjaźni Później wybuchła druga wojna światowa I naziści, jak to naziści Zresztą komuniści w stalinowskim Związku Radzieckim też zakazali używania esperanto. Jednak po wojnie esperanto znowu staje się popularne. W 1954 roku zgromadzenie ogólne UNESCO przyjęło specjalną rezolucję dotyczącą esperanto. W tej chwili esperanto jest najbardziej znanym i używanym sztucznym językiem, sztucznych języków jest oczywiście wiele. Na przykład język wymyślony przez Tolkiena na potrzeby jego książki. Albo język klingoński, którym mówią w serialu Star Trek. pu. ves Tego co wiem, na język klingoński Została przetłumaczona Biblia Wciąż ludzie wymyślają nowe języki sztuczne Ludzie mm, różnie lubią spędzać swój wolny czas Dlaczego by nie wymyślić jakiegoś nowego języka? Esperanto używa półtora miliona ludzi na świecie I co ciekawe, istnieje około tysiąca osób których pierwszym językiem jest esperanto. Ich rodzice mówili do nich właśnie w esperanto. To jest niezwykle ciekawe, ponieważ dzieci, które przez długi czas używały tylko esperanto, zaczęły tworzyć nowe struktury, nowe znaczenia. To prowadziło do powstawania, do powstawania skomplikowanych znaczeniowo struktur. Język zaczynał żyć własnym życiem. Tak jak języki naturalne Jednak czytałem, że pozostawione dzieci Tak, żeby mówiły tylko w esperanto mm, Nie było to dla nich mm, zbyt dobre Nie byłoby to dla nich zbyt dobre Bo miałyby w przyszłości trudności z komunikacją Nie cały świat mówi w esperanto Na razie ja zawsze byłem ciekawy, czy Ludwik Zamenhof wymyślił wszystko, to znaczy każdy wyraz, przecież wyrazów jest mnóstwo. Ile wyrazów ma język Esperanto? Czy są brzydkie słowa w Esperanto? Brzydkie słowa, czyli przekleństwa. Wiecie, że na początku większość ludzi, którzy uczą się nowego języka właśnie zaczyna od nauki przekleństw, prawda? I z tego, co wiem, w 1972 roku odbyła się konferencja, na której opracowano listę przekleństw w Esperanto. Myślę, że jeśli znacie jakiś język romański, to na pewno będziecie wiedzieć, co znaczy fek, kako, o, albo kaco, merdo, picho, putino. Jestem ciekawy, czy Ludwik Zamenhof w swoim pierwszym Słowniku zabieścił jakieś przekleństwa. Nie mam pojęcia, ale domyślam się, że prawdopodobnie nie. Myślę, że nie było tam przekleństw, bo, bo czytałem, że ten słownik miał tylko trochę ponad dwa tysiące słów. To nie jest bardzo dużo, ale wystarczająco, żeby się porozumiewać. Teraz, kiedy mamy internet, na pewno... Słownictwo rozbudowuje się, na pewno powstają nowe słowa. Jak to się odbywa formalnie? Kto nad tym panuje? Nie wiem. Myślę, że dzieje się to podczas światowych kongresów Esperanta, które odbywają się co roku. W tym roku kongres odbędzie się w Finlandii, w Lachti. Jeśli chodzi o nauczanie języka esperanto, to oczywiście można to zrobić samemu w domu, ale można też studiować esperanto. Na przykład w Polsce, na Uniwersytecie w Poznaniu są studia na kierunku interlingwistyka, gdzie językiem wykładowym jest esperanto. Na tych studiach Studiuje się również inne sztuczne języki, ale główny język to właśnie esperanto. Tak jak mówiłem, podobno bardzo łatwo da nauczyć się języka esperanto. Słyszałem, że można to zrobić w 50-60 godzin. To rzeczywiście szybko. Jeśli ktoś zna francuski, to 80% słów już zna, więc nie musi się ich uczyć. Kto zna angielski, to zna już 60% słów w Esperanto. Z polskim jest trochę gorzej, ale nie jest tak źle. Podobno dla Polaków 40% słów w Esperanto jest znanych. Poszukałem trochę na YouTube filmików w Esperanto. Większość z nich to są lekcje dla początkujących. Wiecie, takie lekcje... Jak powiedzieć, ja, ty, ja nazywam się Piotr To jest dom, to jest pies Ale ja chciałem znaleźć film w Esperanto Żeby posłuchać jak brzmi ten język I udało mi się znaleźć Znalazłem kanał, który nazywa się Evil D A może to jest Wesperanto? Esperanto Evil Dea i tam możemy oglądać Brytyjczyka, który mówi doskonale yy, w Esperanto. Doskodale posługuje się tym językiem. Posłuchajmy rozbowy yy, w Esperanto. Saluta i Esperanto Saluton, saluton <laughs> ah, yes. uh, uh, A, jest, kaj Unu, ele, duolingo Lennantui, ci uwi wola sestien filmo. filmu oh, Saluton, Saluton. Saluton, kaj okay, Kaj mi, Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Vime modas, so, Dmitry Cune Li tele mafio I jeszcze <laughs> Inny przykład, to jest modlitwa Ojcze nasz Vesperanto Patronia, ki estas en la cielo jak wam się podoba? Jak wam się podoba melodia tego języka? Ja powiem wam szczerze, że nie bardzo mi się podoba. Przepraszam wszystkich miłośników tego języka. To jest tylko moja opinia. Dla mnie ten język brzmi jak mieszaniny łaci, mieszanina łaciny i włoskiego ale takiego włoskiego, bez tej fajnej melodii włoskiej. Zresztą zależy prawdopodobnie to od akcentu osoby, która mówi w Esperanto, to znaczy zależy, kto mówi w Esperanto. Jeśli mówi Amerykanin, to brzmi to inaczej, jeśli mówi Włoch, brzmi to inaczej i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy istnieje jakiś standard wymowy, jakiś wzo wzorzec, czy to nie ma po prostu żadnego znaczenia. Być może tak jest, przecież w języku angielskim jest wiele akcentów i nie ma z tym żadnego problemu. I mm, prawdopodobnie tak samo jest z Esperanto. Ja jestem ciekawy, czy ktoś z Was zna Esperanto, a może ktoś próbował się uczyć? Napiszcie komentarz, czy, czy to naprawdę taki łatwy język, czy w ogóle ma sens uczyć się tego języka. Bo ja mam trochę mieszane uczucia, to znaczy fajnie, że coś takiego istnieje. To mi nie przeszkadza zupełnie, ale nie bardzo chce mi się uczyć Esperanto. Może dlatego, że nie wiąże się z tym żadna konkretna kultura, Myślę, że to jest dobre narzędzie, ale tak do końca nie wiem, czy to jest potrzebne. Mm. Bardziej odbieram Esperanto jako formę hobby, czegoś, co mm, nikomu nie zaszkodzi, ale też nie ma z tego zbyt dużego pożytku. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że teraz w naszych czasach językiem międzynarodowym jest język angielski. Jeśli nauczysz się angielskiego, to możesz porozumiewać się prawie na całym świecie. No może nie w każdym miejscu, ale na pewno znacznie łatwiej niż kiedy zdasz esperanto. Dodatkowo za językiem angielskim stoi cała kultura i to kultura bardzo bogata. Zatem, nie wiem, tak mi się wydaje, że esperanto jest czymś fajnym, czymś interesującym, ale w praktyce mało przydatnym. To jest tylko moja opinia i to opinia człowieka, który nie bardzo, który wie bardzo mało na ten temat. Zatem nie sugerujcie się moją opinią, to naprawdę... Mm, nie ma żadnego znaczenia. Czasami udaje, że jestem ekspertem w jakiejś sprawie, ale tak naprawdę to niewiele wiem na ten temat, i jestem pewien, jestem pewien, że wśród was jest wiele osób, które wiedzą o wiele więcej. I czasami sobie pewnie myślicie, co ten Piotr wygaduje? Przecież od nieba pojęcia, o czym mówi. Pewnie tak jest. Ale nie o to tu chodzi, prawda? Jeśli szukacie dokładnych wiadomości na jakiś temat, to możecie zrobić to na własną rękę w internecie. Mm, to żaden problem. Ja chcę zainteresować was pewnymi rzeczami, które dla mnie wydają się interesujące, a co najważniejsze, chcę mówić do was po polsku jak najwięcej mówić po polsku, bo przecież tutaj uczymy się języka polskiego i w tym chcę wam pomóc. Mam nadzieję, że w tym akurat jestem ekspertem, bo po polsku mówię od ponad 50 lat. Zatem hmm, myślę, że możecie czegoś ode mnie się nauczyć. Dlatego... Na koniec jeszcze chcę, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego nagrania, które tym razem dostałem od Mitrego. Posłuchajmy. Cześć Piotr. Mam na imię Dmitry. Jestem z Białorusi. Mam 33 lata. Z zawodu jestem lekarzem-chirurgiem. Z wielu powodów musiałem przynieść się do Polski. I teraz mieszkam i pracuję w Siedlcach, co na Mazowiemy. Uczę się polskiego przez trzy miesiące, kiedy zdecydowałem jechać do Polski. Mieszkam tutaj już miesiąc i bardzo mi się tu podoba. Wszyscy ludzie są miły, dobrzy, zawsze mi pomagają. Jako do słowickiego nauka języka dla mnie jest łatwiejsza, ale tylko do rozumienia. Żeby coś mówić, potrzebuję znacznie więcej wysiłku, ale to nic, doję sobie rady. Spróbuję nie martwić się, nie zdenerwować się i mówiąc na wszyscy tematy z moimi nowymi kolegami, oni życz życzliwe mnie pomagają i wszystko, wszystko rozumieją, co chcę im powiedzieć. I zrobić taki szybki wysiłek nie było dla mnie łatwo. Користался все доступные источники информации, але наибольший пользу дали мне твои подкасты. Слушал их уже по два месяца. Мой коллега мне их дорадил. Прислушал их уже более 100 подкастов и сначала не разумел и połowę tego, co mówisz, ale teraz rozumiem bez względu wszystko. I wszystko mnie bardzo się podoba. Różne interesujące tematy, nagrania z całego świata. Dziękuję bardzo za twoją wspaniałą pracę też mam rodzinę na Białorusi, żona i dwóch dzieci, oni przyjeżdżają do mnie latem i bardzo lubię moją rodzinę i naprawdę naprawdę za nimi tęsknię. Um. Od dwóch zawodach muszę czytać dużo literatury medycznej, przez dwa i pół miesiące będę musiał zdawać egzamin po noastrofiekacji, czyli potwierdzeniu mojego dyploma lekarza. I dlatego muszę czytać bardzo dużo literatury medycznej, skomplikowanej, z wszystkimi tymi terminami. I teraz dla mnie, nawet łatwiej mówić z kolegami поляками на тему дружных, скомпликованных хоруп, э, в склепе запытать у кого, -то, где есть тот э, подчевойн. Лест твою помощью я развиваем свойнство и чуждение зауважаем, же мне в Латвии и в Латвии мувить наружные темы. страх при этомуением устинкует. I na szczęście ludzie w Polsce, jak już mówią miły i nie zdenerwują się, kiedy mówią coś niedokładne, nieprawidłowe. No, na to wszystko. Światło i spokój wszystkim. Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Na razie. papa pa. pa. Wielkie dzięki, bardzo dziękuję za nagranie Sami słyszeliście, tylko trzy miesiące nauki Bardzo szybko Dmitri doszedł do doskonałych rezultatów Dmitri, masz bardzo dobry akcent, to mi się naprawdę podoba To ciekawe co mówisz, że łatwiej ci teraz rozmawiać o skomplikowanych chorobach niż z ludźmi w sklepie to oczywiście wynika z tego, że czytasz bardzo dużo specjalistycznej literatury, ale zapewniam Cię, że teraz z łatwością, z łatwością nauczysz się, jak kupić jabłka na targu w Siedlcach. W drugą stronę, na pewno byłoby trudniej. Myślę, że Pani sprzedawczyni mogłaby mieć pewne trudności i pewne problemy ze zrozumieniem literatury medycznej. Gratuluję Ci wspaniałej znajomości polskiego Mam nadzieję, że Twoja rodzina już niedługo dołączy do Ciebie I będziecie razem Nie będziesz już tęsknił za rodziną Wszystkiego dobrego, pozdrawiam bardzo serdecznie Kochani, tak to powoli zbliżały się do końca dzisiejszej audycji Dziś mówiłem o języku esperanto To dzięki Ani, która... Podsunęła mi ten pomysł Bardzo ciekawa sprawa Z tym esperanto Jestem ciekawy, czy ktoś Uczy się esperanto Czy może ktoś nabrał chęci Do nauki tego języka Ja na razie powiem szczerze Nie będę zaczynał uczyć się esperanto Ale jak to mówią Nigdy nie mów, nigdy Kto wie, może kiedyś Wiecie co? Kusi mnie to, żeby Kusi mnie to, że tak szybko można nauczyć się esperanto 50 godzin Ale czy to jest naprawdę prawda? Nie jestem do końca przekonany To, że gramatyka jest łatwa, że słowa są łatwe Może to pomaga Ale żeby przywyknąć do myślenia w innym języku Trzeba dużo słuchać, trzeba czytać Wiecie co, jestem dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o te 50 godzin Nie do końca w to wierzę Myślę, że jeśli chodzi o pasywną znajomość, czyli słuchanie hmm, Może, czy po 50 godzinach zrozumiesz każdy film w Esperanto? Nie bardzo chce mi się w to wierzyć Ale też nie bardzo mi się chce to sprawdzać na własnej skórze Proszę, piszcie komentarze, co o tym myślicie, przysyłajcie swoje nagrania. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się stworzyć takie wspaniałe grono przyjaciół. To niezwykle przyjemne, gdy dostaję od was listy, wiadomości, nagrania, kiedy piszecie, że zdaliście jakiś egzamin albo, że możecie porozumiewać się ze swoją rodziną po polsku. Czasami wrzucacie filmiki na naszą grupę na Facebooku. Bardzo to wszystko mnie cieszy. Sprawiacie mi wielką przyjemność. Jesteście wspaniali. Wielkie dzięki Wam za to. Zachęcam Was do korzystania z moich materiałów. Nie obiecuję, że nauczycie się języka polskiego w 50 godzin, ani nawet w 100 godzin. Nie wiem w ile... Ale czy to jest takie ważne? Jeśli lubicie to robić, to ważne jest, że używacie języka. Jeśli oglądacie fajny film, film, który naprawdę jest interesujący, to chcecie, żeby jak najszybciej był koniec? Prawda, że nie? Dlatego ja nie rozumiem ludzi, którzy chcą jak najszybciej nauczyć się języka. Zresztą co to znaczy nauczyć się języka Dla każdego prawdopodobnie to znaczy coś innego Chcemy jak najszybciej, jak najwięcej rozumieć Z tym mogę się zgodzić Frustrujące jest, kiedy nie rozumiemy, co mówią ludzie, prawda? Ale sama nauka może być tylko przyjemnością Szczególnie jeśli lubimy to robić jeśli ktoś nie lubi czekolady, to nawet najlepszy cukierek czekoladowy nie jest dla niego przyjemnością. Hmm. <śmiech> Wydaje mi się, że zaczynam się wymądrzać i filozofować, a to jest znak, że trzeba już kończyć dzisiejszy podcast. A i jeszcze jedno zapomniałbym, przecież za tydzień będą święta wielkanocne, Usłyszymy się dopiero po świętach, dlatego życzę Wam wesołych świąt i mokrego dyngusa. Jeśli nie wiecie, co to śmigus dyngus, to zapraszam na podcast numer 275. Tam opowiadałem trochę o Wielkiej Nocy, ale też o prastarych zwyczajach. Może to będzie dla Was ciekawe. Przypominam, podcast 275. Kochani, to tyle na dziś. Wielkie dzięki dla Ani i Dmitra. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wysłuchali do końca. Trzymajcie się zdrowo, nie poddawajcie się. Jestem z wami. To tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl